Zapraszam Państwa na podróż w czasie, na podróż kilkaset lat wstecz, można by powiedzieć do czasów średniowiecza. Zapraszam na podróż, gdzie rząd, władza traktuje lud obojętnie wręcz z niechęcią, a i lud traktuje władzę z podobnymi uczuciami. Zapraszam Państwa do kraju gdzieś w środku Europy, gdzie ksiądz jest Bogiem, a kłamstwo nałogiem. Zapraszam na podróż sentymentalną na 50 minut, pomimo wszystko dobrej zabawy i spojrzenia na to wszystko z uśmiechem, bo jeśli nie będziemy mieli tego dystansu dla siebie i nie będziemy patrzyli na to wszystko, co się dzieje właśnie z uśmiechem, to jest z nami już bardzo, bardzo źle. Zapraszam. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami, siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, A, nie. To Serdecznie witam Państwa, podcast 67. Jedziemy już, zapowiedź dzisiaj krótka, mamy mało czasu, mnóstwo, mnóstwo materiału. Zatem witamy dzisiaj w podcaście patriotycznym. Dzisiaj będzie dużo rzeczy związanych z naszym kochanym krajem, z naszymi kochanymi władzami i z naszym znienawidzonym przez władzę ludem. Mam nadzieję, że Państwo <śmiech> znajdą ten podcast ciekawie. Mam nadzieję, że będzie dużo zabawy, dużo komentarzy po podcaście. I cóż, zaczynamy, zaczynamy, jak to było, jak to było kiedyś, dał nam e, przykład, jak zwyciężać mamyk, jak to było, jak to było, nieważne, posłuchajmy, jak, skąd powinniśmy brać przykład, przykład, przypomnę, zawsze idzie z góry, zatem zaczynamy i proszę się wsłuchać w przykładowe słowa, i w głosu tego pana, a potem, a potem już będzie dobrze. Zapraszam, zapraszam i lecimy. Jeszcze, Jeszcze Polska, Polska, nie Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą marsz, Masz, masz domowski ziemi Polska. Kto Co nam obca przemoc wzięła, szablą sobie odbijemy. Kto? No powiedz kto? Marsz, marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiego do Polski. Ja za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziem Wartę, Będzie, Będziem, będziem Polakami. Kto? powiedz kto dał nam przykład, bo na party, jak my tu zwyciężać mamy. Kto, no powiedz kto. Marsz, marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Ja za twoim przewodem ja złączym się z narodem. Dzisiejszy podcast będzie miał bardzo, bardzo duże takie... Zabarwienie emigracyjne, czyli będziemy z daleka patrzeć, co się dzieje w naszym kochanym kraju, w naszej kochanej ojczyźnie. Mam nadzieję, że hymn na początek Państwu się spodobał w obydwu wersjach. Obydwie wersje są świetne i unikalne. Zatem zapraszamy na podcast dzisiaj, jak już wspomniałem, o zabarwieniu polityczno-emigracyjnym. Marsz, marsz, marsz ja za twoim zawodem złączę się z narodem Zaraz po piosence zapraszam na kronikę filmową. Specjalnie dla Państwa dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Zresztą jak w każdym podcaście będzie dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że to wszystko znajdą. <śmiech> Znajdą to państwo ciekawie, zatem jedziemy, jedziemy, dosyć bzdurnego gadania. Jak Czarnecki do Poznania, po szwe, po Szwedzkim Zaborze, kto, no powiedz kto? Dla ojczyzny ratowania, my rzucimy się przez morze, kto, no powiedz kto? Marsz, marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, ja za Twoim ja. zawodem łączę się z nami. Brak Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla Orki. pochwalony nasz prezydent Lech i jego brat Jarosław Zawsze Dziwica Burzy nie ma Ostatnio pan prezydent Wałęsa zapewniał że nie rozwiąże tego parlamentu Nic się upoważnia prezydenta do takiej decyzji Wedle mojej wiedzy ona nie jest jeszcze podjęta. Nie ma ani konstytucyjnych, ani prawnych możliwości. Nie ma konstytucyjnych podstaw. Nie ma żadnych podstaw prawnych. Nie ma żadnych politycznych, merytorycznych, prawnych i konstytucyjnych podstaw do rozwiązania parlamentu. Gdyby ktokolwiek odważył się jakikolwiek ruch wykonać, ja będę miał w ciągu paru minut informacji. Kto złamie prawo, musi ponieść odpowiedzialność. Ja jestem tylko skromnym prawnikiem prezydenta. Duch, o ile wiem, w parlamencie nie jest wysoki. Właściu, odkręć tabliczkę. I już mam dwie tabliczki, jako poseł. Zapanował strach. Jest to kupa twórzów jednak. Jeżeli umierać, to przy ok każdy ze dwóch jeszcze wykosić po drodze. Radziłbym zachować spokój. Trzeba sterować okrętem. Ktoś sięga dzisiaj za takie metody. Ciąg się nastąpi. Z Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Wierny tej ludowej mądrości wicepremier Andrzej Leper rozpoczyna dzień od ćwiczeń fizycznych. Pół godziny co najmniej rano, a wieczorem około godziny. Zamiast porannej prasy, poranny rozruch. Tak właśnie przez lata Andrzej Leper hartował swój charakter. Nie dla niego rządowe limuzyny i ministerialne wygody. Osobiście sprawdza najnowsze osiągnięcia techniki. Zamiast siedzieć za premierowskim biurkiem codziennie rusza w teren. Nie zdaje się na urzędnicze raporty i osobiście sprawdza na przykład jakość polskiego zboża. Na własnej skórze z ogromnym zaangażowaniem testuje również sprawność i umiejętności stróżów prawa. karę łączną jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Oraz kondycję wymiaru sprawiedliwości. Dzień premiera obfituje w liczne spotkania na wysokim szczeblu. Ten polityczny wizjoner dał się poznać jako doskonały mówca słynący z błyskotliwego poczucia humoru. Jak można prostytutkę gbałcić? To jest. Andrzej leper, stając się wielkim politycznym przywódcą, w głębi duszy pozostał jednak zwykłym człowiekiem. O jest, odlot normalnie. Ten urodzony romantyk najlepiej czuje się tu na łonie natury, na rodzinnej farmie. Bywa tu jednak rzadko. Swoje osobiste szczęście poświęcił na rzecz służby ojczystej, a jest to służba ciężka i odpowiedzialna. To po obrzemie pomagają dźwigać wicepremierowi jego najbliżsi współpracownicy. Dla Andrzeja Lepera są gotowi na największe poświęcenia. Zawsze wiernie kroczą za swoim przywódcą. Na czym polega fenomen naszego premiera? Tego nikt nie wie. Tylu ludzi jest w Polsce, służby specjalne, policja, i nie mogą rozszyfrować jednego Lepera, jakieś ja jestem mądry, nie? Aby przybliżyć słuchaczom nie do końca rozumiejącym polski język, zapraszam na angielską wersję kroniki filmowej. Zatem, proszę bardzo, mam nadzieję, że tłumaczenie będzie idealne. The Polish Ministry of National Education has taken the initiative in counteracting negative phenomena observed at schools such as aggression and violence. It has developed a government program for the improvement of safety at schools entitled Zero Tolerance for School Violence. The goals of the program include reducing the scale of peer aggression and violence in schools and other educational institutions, improving the efficiency of intervention and corrective action against students who are perpetrators of peer violence, improving efficiency for the protection of victims of violence in educational environments, ensuring broader access to efficient Miałem i w dalszym ciągu mam bardzo krytyczny stosunek i z tego nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków. Wojsko jest za, za demokratyczną kontrolą. Czuję się skopane. Może na to... Trzeba jakoś zarego, albo może krzyknąć. Mogę tu słyszeć bardzo ciekawe rzeczy. Jest jeszcze czas, panie prezydencie. Ja jeszcze sprawdzę tą y, pana y, informację. Jeżeli pan już to wie, to niech pan dalej nawija. Jakichkolwiek wniosków z tego nie można wyciągać. Jak to tak potrwa, to ludzie w Polsce będą mieli niezłą zabawę. Czy o, o takie polskie walczyliśmy. No, ja, panowie, no sobie jaj, ale z czego innego. Tylko po jedno, posłuchać, troszeczkę posłuchać. Cześć, pozdrawiam Was, Jacek Artymiak z podcasting.pl, słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Posłuchać troszeczkę, posłuchać tego tylko od Państwa. Pragnę podcast dzisiaj o zabarwieniu, chciałem powiedzieć erotycznym, ale też w tym wszystkim można znaleźć jakąś erotykę i napięcie i doznania takie bardziej intymne. Zresztą mam taki malutki mashup erotyczny, polityczny, zaraz Państwu puścimy po mojej Stawce. Zatem, jak już wspomniałem, podcast dzisiaj emigracyjny będzie troszeczkę moich osobistych wycieczek na temat ludzi, którzy rządzą naszym kochanym krajem, aczkolwiek powiem na samym początku, bo ludzie mogą mi zarzucić to. Nie głosowałem, nie zrobiłem nic, żeby w tym kraju zmienić. Nie byłem na wyborach ani w Polsce, ani tutaj w Irlandii, gdzie mogę głosować. Nie byłem na wyborach chyba już z 8 lat. Będę się tłumaczył tak, że dużo ludzi się tak może tłumaczyć, że w zasadzie jeden, jedyny człowiek niewiele można, nie, nie może zmienić, ale jeśli pójdziemy kupą, mości panowie, to coś się może zmienić. Ja jednak postanowiłem nie głosować. Uważałem, że mój głos niewiele może zmienić. Zatem na samym początku moich dywagacji, wycieczek politycznych chciałbym się przyznać, że nie zrobiłem nic, żeby w tym kraju było... Lepiej, a może jednak jest w tym szaleństwie metoda i zatem postaram się Państwu przybliżyć właśnie moje zdanie, moją metodę na to wszystko, czyli dlaczego wyjechałem, dlaczego jestem tutaj i dlaczego, może nie dlaczego jest mi dobrze, ale dlaczego. Nie chcę wracać. O, w ten sposób. Na razie, na razie. Ostatnio parę osób mi się pytało, czy chcę wracać. Filip, chcesz wracać? Ja na razie unikam odpowiedzi, unikam spojrzenia prosto w oczy. Może tak jak nasz sympatyczny kolega Arkadiusz um, poproszę za parę lat o irlandzki paszport. co nie znaczy, że nie będę Polakiem. Dalej czuję się Polakiem. Czuję się przede wszystkim Poznaniakiem, Wielkopolaninem. Potem się czuję Poznaniakiem. Tak Państwu powiem. W moich żyłach płynie niemiecka, kawałek niemieckiej krwi, zatem nie, mimo wszystko czuję się poznaniakiem, tylko Polaninem, po Polakiem dopiero na końcu. Może na czwartym miejscu czuję się patriotą, aczkolwiek nie wstydzę się wcale tego, że jestem Polakiem. E, mam przed sobą kilkanaście artykułów, ostatnio znalezionych. Chciałem w dzisiejszym podcaście plan był inny, bo chciałem zrobić prześmiewczo, szyderczy podcast, aczkolwiek Chyba nie do końca myślę, że to będzie dobry pomysł. Chciałbym troszeczkę przybliżyć, jak to wygląda z daleka, jak to wygląda właśnie wszystko widziane przeze mnie, czyli, czyli fala emigracji, która od prawie trzech lat płynie w tą stronę, czyli do Anglii, do Irlandii. Wcale się nie zmniejsza. Ludzie, powiem wprost, wydaje mi się, może są konformistami i uciekają z tego naszego polskiego statku, po to, żeby żyło im się łatwiej i prościej, bo to co się dzieje w kraju nie przysparza na pewno ludziom ym, słodyczy, że tak się wyrażę, czyli, czyli jest coraz trudniej, aczkolwiek możliwości są coraz większe. Ja wybrałem wyjazd i nie żałuję, aczkolwiek mówiłem już w podcastach poprzednich, ci co mnie słuchali, że nie było mi się w kraju źle. Dobrze zarabiałem mieszkanie, samochód, zmieniałem... Yy, Dość często pracę, nie ze względu na to, że mnie wywalali, ale jakoś szukałem zawsze, zawsze możliwości rozwoju, możliwości, możliwości gdzieś szukania nowych perspektyw. I tak wyszło, że w czwórkę, ponad 2,5 roku temu, zdecydowaliśmy wyjechać z Polski i nikt z nas nie żałuje. Jedna osoba, w zasadzie wszystkie osoby nie wróciły do Polski. Nasze drogi się troszeczkę rozeszły. Ale każdy z nas jest zadowolony z tego, co zrobił 2,5 roku temu. W zasadzie 3 lata temu o tej porze planowaliśmy wyjazd. Chyba o tej porze nawet kupiliśmy bilet do Irlandii na wrzesień. Potem się okazało, że trzeba było go przełożyć o jeden miesiąc na październik. I jesteśmy tutaj. Nie czuję się, jak już wspomniałem, źle. Nie czuję się obco. Chociaż próbuje czasem Polakom mówić, że tu nie jest nasza ojczyzna, że nie możemy się zachowywać, jakbyśmy byli u siebie. Według najnowszych sondaży ponad 1,5 miliona Polaków wyjechało z kraju, odkąd weszliśmy do Unii. Nie zalaliśmy jeszcze Europy, ale jesteśmy jedną z największych fal imigracji w historii Polski. Zjawisko jest to tym bardziej unikalne, że na przykład porównując, porównując, mówiąc o Anglii, Jesteśmy w Anglii, mówię o Polakach, największą falą imigracji od trzech stuleci. W Irlandii wiemy dokładnie jak to było, bo kraj irlandzki zaczęła, opuszcza, zaczęli opuszczać ludzie. Powodem pierwszym był głód i brak pracy. To było w czasie Wielkiego Głodu ponad 100 ponad lat. 50 chyba lat temu. Potem, krótko przed powstaniem irlandzkim w 1920 roku była druga taka skromna fala imigracji. A teraz, a teraz kraj, który jest wciąż na drobku, który od kilkunastu lat jest w Unii Europejskiej, rozwija się, rozwija się dynamicznie, chociaż troszkę z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to jest taki kolos na gnianych nogach, tu wszystko się buduje, wszystko się dzieje, bardzo szybko, bardzo dużo po prostu pieniędzy wpływa do tego kraju, ale czasem mi się wydaje, że fundamenty nie są, nie są do końca zbudowane, a ludzie chcą pnąć, pnąć? Pnąć, to się tak mówi? Chcą się pnąć do góry. Aczkolwiek jak już wspomniałem, troszkę te podstawy jeszcze nie są takie bardzo, bardzo mocne. Do mm, nagrania dzisiejszego podcastu Skłoniła mnie też wizyta naszego prezydenta, premiera, proszę tutaj niepotrzebne skreślić, który był w Irlandii w zeszłym tygodniu, czyli na początku, w połowie, przepraszam, w połowie miesiąca. Oczywiście premier nasz prezydent z Małżowiną swoją, był oficjalnym gościem pani prezydent Mary McAllis oraz t -Shocka czyli to się tak tutaj mówi na premiera, T-Shock, Bertie O'Hearn. I były tutaj właśnie takie państwowe, oficjalne wizyty. Jak te wizyty się toczyły, o tym powiem Państwu już po, po, po piosence. 7 minut, 4 minuty gadam. Dzisiaj strasznie ciężko mi się nagrywa podcast. Po bardzo lekkim i przyjemnym w zeszłotygodniowym podcaście, w tym podcaście bardzo mi się ciężko skupić i jakoś to wszystko Państwu ściśle bardzo dobrze i krótko przekazać. Zatem zaczynam... Zaczynam, co ja gadam. Zapraszam na piosenkę i lecimy dalej z podcastem. Już prawie 20 minut podcastu. Czas na następny ciekawy utwór i kilka śmiesznych, politycznych mashupów specjalnie przygotowanych dla Państwa. Jedziemy dalej. Reklama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 Chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że... Co to Dłużej nie do zniesienia! Ciąg dalszy nastąpi. Posłuchać, troszeczkę posłuchać. Nowa limuzyna. 450 tysięcy złotych. Helikopter. 1 200 tysięcy złotych. Posiadłość pod Toruniem. 15 milionów złotych. Pełne miłości spojrzenia uległych polityków. Bezcenne. Zakaizmą. Ojcze dyrektorze. Są rzeczy, których kupić nie można. Za całą resztę zapłać pieniędzmi od wiernych radiosłuchaczy. Po reklamie. Marszałek dopiero teraz rozpocznie konsultacje z osobami, których pragnąłby... Ja myślę, że to jest raczej propozycja nie do odrzucenia. Myślę, że interes pana prezydenta nie jest do, do końca zbieżny. Proszę mnie o gwałt też nie posądzać. Najlepiej propagować naturalne środki zapobiegania ciąży. Musi być jakby na 100%, a nawet może więcej niż na 100% pewność. Zobaczymy co się stanie dalej. To miał być żart. Musi to być jednolity nasz stosunek. Mm -hmm. Miliła siódma. Od dziś zdrażają bilety PKP i PKS oraz rozmowy telefoniczne. Wysoki Sejm, od szeregu lat są w Polsce środowiska, które uważają, iż mają jako jedyne moralne prawo do prowadzenia spraw Polski. Zburzenie tej wielkiej korporacji, która na ciele narodu zbudowała sobie swoją pozycję, jest pierwszorzędnym zadaniem, aby Polskę odskać dla obywateli. Roman Giertyk jest politykiem w moim typie, po prostu nie wiedziałbym, nie wiedziałbym co powiedzieć w tym zakresie. I tego nam bardzo potrzeba, żeby się trochę wyluzował, może nie za bardzo. Boję się Pana Boga. Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Przepraszam bardzo. Mama, mama. Jest raczej problemem psychologicznym niż politycznym. Uważam, że... Co pan ma na myśli? Pan marszałek... To nie był mój głos, e, e, tylko Romana Giertycha. Pan marszałek, domyślam się, ma trochę grubszy organ. Nie mogę. O, przyszedł pan Przemysław Gosiewski. Tak. O, bardzo nam miło. A pan do nas przyszedł dzisiaj? A przepraszam, to może zostałem... źle Ale to zapraszamy. A przyjdzie dzisiaj Andrzej Leper? No co wy uważacie, że co ja jestem, jakiś tutaj chłystek? Ja trenowałem boks i zapasy, ludzie, to by było wtedy gdybym komuś kiedyś w gębę nie dał, albo ktoś mnie nie dał, no. Kto by taki przewrót zrobił w, zrobił w Polsce, jak nie człowiek, który w życiu coś tam zrobił. No. W tej chwili najważniejsza jest Polska i to, co wicepremier Leper ma do zrobienia dla Polski. Wy jeszcze idźcie do takiej niani, która żyje w mojej miejscowości. I ta niania miała pretensje do mnie, że jak leżałem w kołysce, to ją w rękę ugryzłem. E, a proszę pamiętać, że nie zawsze wykształcenie idzie w parze z inteligencją. Dwaj kaczyńscy razem. To może być ciężar ponad siły. Myśmy w ogóle raczej unikali wspólnego pokazywania się. Od pewnego czasu już wszystko sobie wyobrażam. Kto wygra? Polska. Kto? Polska, Polska, Polska. Polska zasługuje na więcej. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. W drodze do Czwartej Rzeczpospolitej. Warto być Polakiem. Koncepcja jest jasna i przejrzysta. Łowienie ryb w mętnej wodzie. Dobrze, że w ogóle jest jakaś decyzja. Nie podpisuję, bo nie chcę siedzieć. Czy to jest jasne? A jak podpiszę, to też będę siedział. Czy to jest jasne? Kategorycznie nie. W tej sytuacji postanowiłem zrezygnować ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. E, jak się nazywają takie formy? Zaraz, zaraz. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest moja partia polityczna? Maleje właśnie. Przyzwyczajone są moje uszy do słuchania tego przez cały czas. <śmiech> Wynika to niezadowolenie po prostu z faktu. Przym informacyjny zrobiliście się ogromny. Ktoś próbuje dolewać ognia. ognia. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Serdecznie witam po małej przerwie. Mam nadzieję, że Państwu podobały się wszelkiego typu przerywniki. Co teraz? teraz? Mam troszeczkę stron, jak już wspomniałem, internetowych, pootwieranych artykułych, artykułów dużo. Jak to tutaj wygląda? Bo to już trzy lata niedługo miną, jak jestem w Irlandii. Nie żałuję, jak już wspomniałem, powtarzam się, ale Polacy wyjeżdżają z naszego kochanego kraju. Prawie 90% nowych emigrantów nie skończyło 35 lat. Wykształcenie tutaj z tym jest gorzej, bo z najnowszych badań, które Miałem możliwość zobaczyć. Mamy taką bardzo fajną publikację, o której powiem w następnym wejściu. Dużo ludzi, dużo, powiem tak dokładnie, 80% nie ma wyższego wykształcenia. Jest to taka klasa, powiedzmy, robotnicza, aczkolwiek czasem ludzie mogą się obrazić ale większość ludzi przyjeżdża tutaj do pracy fizycznej. Ja, nie chwaląc się, mam dobrą pracę, nie pracuję, jeśli można tak powiedzieć, fizycznie. Pracuję głową, tak, jakby to powiedzieć. No wiadomo, grafik komputerowy, no jest to praca fizyczna, aczkolwiek mój kuzyn, z którym mieszkałem, bardzo, bardzo miał skrajną i e, negatywne zdanie o jakości mojej pracy pod względem zmęczenia. On pracując jako kucharz mówił, że jest niewiarygodnie bardziej, ma prawo być niewiarygodnie bardziej zmęczony niż ja siedząc 8-9 godzin przed komputerem i stukając paluchami przed e, komputerem. Tu się nie zgodzę, nie będę polemizował z nim. Człowiek e, nie mam z nim na szczęście żadnego kontaktu. Ale, ale proszę sobie nie wyobrażać, że człowiek, który siedzi przed komputerem 8 godzin, nie jest narażony na jakieś zmęczenie fizyczne. Stres to jest kwestia osobista. Mam nadzieję, że każdy rozważa i rozwiązuje problemy stresu w swoim w swoim własnym, jakby tak powiedzieć, aspekcie. Coś, coś dzisiaj nie umiem sklejać dla Państwa słów. Zatem w drobie, w dobie globalizacji jesteśmy otwarci, uważam, że jesteśmy otwarci na wszelkiego typu przemieszczanie się ludzi pomiędzy krajami. Nasz prezydent, który w zeszłym roku był w Londynie i pamiętamy sławetne słowa o nieudacznikach, które przypomnę Państwu już niedługo, czyli na końcu podcastu, próbował właśnie te słowa troszeczkę zamazać tą zeszłotygodniową wizytą w Dublinie, w Irlandii czy mu się udało nie sądzę dalej dalej uważa że Polacy są przypisani swojemu krajowi. Dalej uważa, że Polacy powinni wracać. Dalej uważa, że Polacy powinni po prostu być tam, gdzie ich miejsce. Nie powinni wyjeżdżać, pracować tylko dla swojego kraju. Tak to wygląda. Ale moje zdanie jest inne. Na przykładzie Irlandczyków możemy zobaczyć, że ludzie, którzy wyjeżdżali stąd, przede wszystkim do Stanów i do Anglii, teraz wracają, wracają bogatsi o nowe doświadczenia, o wiedzę, o umiejętności, i wróciwszy do kraju po kilkunastu latach, czasem po kilkudziesięciu, po kilkudziesięciu latach, tworzą w tym kraju jakby, można powiedzieć, elitę, jakby nową jakość. Ludzie, którzy pracowali w Stanach, którzy wyjechali kilkanaście, przecież 15-20 lat temu Irlandia w zasadzie nie istniała jako kraj gospodarczy. Był to zapyziały gdzieś kraj na końcu świata, znany, w, nie wiem, nielicznym ludziom, oprócz muzyki w zasadzie Irlandia i zielonej wyspy takiej tradycyjnej kultury, turystyki w zasadzie nie istniała, a teraz proszę Państwa tutaj dzieje się niesamowicie dużo, zatem jak to się wszystko stało? Przede wszystkim, jak czytałem ostatnio w gazetach, kraj zbudowali politycy i stabilność tej polityki, nie wtrącanie się w stare życie ludzi. Polityka robi swoje, jest cicho tutaj. W zasadzie w telewizji nie ma polityki. W zasadzie w gazetach jest mało polityki. To znaczy, że nie istnieje? Nie, nieprawda, robią swoje. W zasadzie nie ma większych problemów. Afer, tak jak w naszym kraju przecież słyszymy, że afera jedna goni drugą aferę. I co z tego? Afera tydzień minie, drugi tydzień przyschnie, trzeci tydzień, w zasadzie nikt nie wie, co się stało z rywinami, z tymi wszystkimi innymi. Afera goni afera i to było jednym też z przyczynków, że tak się wyrażę, do tego, że wyjechałem z kraju. Nie mogłem cier cierpieć tego, tych gadających głów telewizji, tych polityków, tych głupków wszystkich i tego tej prywaty, która, która prowadziła do niechęci polityków, niechęci w zasadzie narodu do, do polityków, tak bym to powiedział. Bo kto dzisiaj jest, kto dzisiaj jest wiarygodnym politykiem w kraju? Proszę wyciągnąć sobie rękę i policzyć w zasadzie na, jed, na palcach jednej ręki, kto jest wiarygodnym politykiem w naszym kraju? Komu byśmy mogli zaufać z czystym sumieniem? Niewiele, niewiele jest takich ludzi. Posłuchajmy jednego z nich, którego udało mi się znaleźć. Gdyby y Yy, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush obrażał się o każdą yy, głupotę, yy, pomówienie, obelgę, karykaturę, to powinien dwa razy w tygodniu podjąć próby samobójcze. Ponieważ w jego własnym kraju, w jego własnej partii jest ostra krytyka jego działania. Trzeba mieć twardą skórę albo zajmować się hodowaniem kwiatków, a nie polityką. Dziewczyna nie jest piękna i nie jest posażna, to musi być sympatyczna. Polska jest jak ta dziewczyna, Piękna dla nas, ale dla innych tak sobie, bo są ładniejsze krajobrazy w Europie niż w Polsce i bo zimy nawet i oglądamy, i nie jest posażna, ale jest sympatyczna. I bądźmy dalej sympatyczni, a nie nabzliczeni, antypatyczni, zakompleksieni, napęczniali własną ważnością, która jest tylko w naszych oczach naszą ważnością, ponieważ w niczym innych ważnością nie jest. Aż się prosi wyjąć szpilę, wbić szpilę w tłusty brzuch, bum, bra bra. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Witamy w programie Rodzina Twoim Kosztem. Yy, yy, godzina z Twoim proboszczem. Znaczy się, yy, przepraszam, to przez to winą szalną. O, chyba mamy pierwszego radiosłuchacza na linii. Szczęść Boże? Szczęść może. Pozdrawiam całe radio i księdza siedzącego na kolanach siostry Eugenii. Dziękujemy w imieniu naszego radia. Czy ksiądz mnie może pamięta? Ja byłam kiedyś u księdza w parafii. To ja, Aneta, przecież z tobą, znaczy z ojcem, no my wtedy razem, pamiętasz mi się? Coś takiego proszę Państwa, ja tej Pani Kręglickiej wcale nie znam i wcale nie jestem teraz czerwony na twarzy, no... Halo? Halo? Szczęść noże! Szczęść potworze! Proszę księdza, yy, mam pewien problem. Proszę mówić. Ale nie wiem czy mogę, prawdę mówiąc trochę się wstydzę. Proszę mówić, właśnie po to tu jestem, żeby pomagać takim osobom jak Pan. Owieczkom zagubionym w wielkim świecie. Z całego serca pragnę Panu pomóc. Bo proszę księdza, chodzi o to... Tak? No więc kupiłem niedawno BMW 750, taki jak księdza prowadzącego. W związku z tym mam takie pytanie. Doprawdy głupio mi, że nie wiem. Czy tłok jednozaworowy posiada również przełożenie na panewkę dwuosiową z przejściem na transformator głowy, tak jak w poprzednim modelu 535? I jeszcze jeśli można ile ksiądz sunął na maksa? Odpowiedź na pierwsze pytanie tak. Na drugie 300. Dziękuję. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny księdzu prowadzącemu. Jak się mogę księdzu odwdzięczyć? Oto mamy następnego rucha, znaczy słuchacza. Naszej audycji. Szczęść traktorze! Szczęść pomoże! Ups, u, takiego pozdrowienia nie ma w śpiewniczku. Proszę księdza, słucham waszego radia już od dłuższego czasu. Mieszkam na Śląsku i są też tam takie dwa inne radia, gdzie pracują księża i też są takie ciekawe audycje i rozmowy i... I słyszeli państwo? To oni! Są wszędzie! No to komuniści dzwonią tu! To złowieszcze nasienie szatana! Bo nie ma innych słusznych rozgłośni poza naszą. Tylko nasze radio jest najlepsze. Inne radia są fałszywe! Uwaga, tu biskup! Przegadam ten program, on jest idiotyczny. Oddawaj ten mikrofon cholerny przebierańcu, Przecież to jest chore i to takie rzeczy lecą w ether? To ośmieszanie słuchaczy. Ich trzeba prowadzić łagodnie, niczym owieczki. Nie, no ja dzisiaj nie mogę. Amen. Halo, halo, halo! Ding, ding, ding, ding, ding! No, odbierze ten telefon, na no. ja ile będę dzwonić, dzwonić no. dzwania i dzwonić na. No. Dzwonię i dzwonię, na ja w twoim wieku odbierałam. Telefony. Halo? Jej kuna! Dzwonię, dzwonię, dzwonię, dzwonię, aż mi się teraz denerwował. To ile będę tak jeszcze dzwonił. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trzy słowa dojca prowadzącego. Wójcie w dupę. O! Widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przez milionami słuchaczy. To podcast nie tylko dla Orłów. Władysław Bartoszewski jakże dosadnie i krótko powiedział to, co myśli o nas, Polakach. Nieprawdaż, że to jest prawda, że tak powiem? Przykre, ale prawdziwe. Nasz dureń jeden, drugi, trzeci, czwarty, wszyscy, wszyscy, może nie wszyscy, ale większość tylko patrzy, jak się nachapać, jak coś spierdolić. Tak to wygląda w naszym kraju. Niestety kraj nasz wymaga terapii. Większość ludzi, których tutaj znam, z którymi się spotykam, nie chce wracać. Nie cierpi syfu, który jest w naszym kraju. Co prawda większość też nie głosowała na. nie głosowała w poprzednich rządach. Spotkaliśmy się ostatnio, aliśmy pociągiem gdzieś do Belfastu, rozmawialiśmy z ludźmi i nikt nie głosował na haczyńskich. Ci, co głosowali oczywiście. Czyli kto na nich głosował? Oczywiście wiadomo, babcie, moherowe, berety. Tu tego się nie spotyka, chociaż dość dużo ludzi pomalutku przyjeżdża takich już w wieku poważnym, bo zauważyłem, że przyjeżdża teraz w zasadzie już można powiedzieć trzecia fala emigrantów. Pierwsza to, do której mógłbym się zaliczyć. Druga to jest, są ludzie, których powiedzmy ja z dys... Z zmotywowałem, żeby przyjechali, żeby zmienili coś w swoim życiu. I potem trzecia fala to są ci, których ja namówiłem i oni namówili już kolejnych ludzi, czyli właśnie przyjeżdża tutaj trzecia jakby taka fala imigrantów. W zasadzie nie jest angielski, mówią do, do tego potrzebny, żeby tutaj żyć, wszystko jest po polsku, co niestety nie jest dobrym, dobrym, dobrą prognozą, bo niestety jesteśmy w obcym kraju, a większość ludzi, nawet bym powiedział w reportażu pana Janusza Doblesena, mam nadzieję, że państwo posłuchają, proszę sobie wejść na stronę Polskiego Radia Reportaże, jest taki jeden nowy reportaż, 80% Polaków, którzy tu przyjeżdżają nie znają języka angielskiego nie wiem, czy państwo dzisiejszy podcast znajdują, że tak powiem <śmiech> ciekawie, takie moje dziwne, dziwne gadanie, miało być troszeczkę inaczej ale jest jak jest, troszkę żale się na los Polski, na to, w którym w, tę, w jaką stronę nasza kochana ojczyzna idzie. Jak wspomniałem, nie zrobiłem nic, ale może przez to, że zarobię trochę pieniędzy tutaj, nabiorę doświadczenia, może nawet okłady, wyrócę za kilka lat i postaram się zrobić coś dobrego, pokazać, że Polak potrafi, że polityka nie musi być jedną wielką klaką. Nie chcę być politykiem, bo dla mnie to, czy ja się dobrze wraziłem. Nie, bycie politykiem to jest jak bycie kurwą. Po prostu dajesz dupy każdemu, kto tylko jest w stanie na ciebie zagłosować. Tak powiem, po prostu może dosadnie podcast zaznaczymy jako explicit, czyli, czyli taki z dosadniejszymi słowami. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy, cytowany wcześniej, słyszany Bartoszewski, nasz profesor oraz kilka innych osób. I cóż, za 10 lat czeka nas katastrofa jeśli ludzie, którzy wyjechali do Irlandii, do Anglii, nie wrócą. W kraju nie będzie nikogo, kto będzie mógł ten kraj postawić na nogi, jeśli dalej w tym kraju będzie się działo tak źle, jak jest. Wiem, że łatwo narzekać. Wiem, że nic nie zrobiłem. Wiem, że może być lepiej, ale chyba tylko dzięki nam, dzięki ludziom, którzy wyjechali, do Hiszpanii, do Francji, do Irlandii, do Anglii, do Szwecji, do różnych krajów Europy, którzy chcą kiedyś wrócić i coś zrobić w kraju dobrego. Ja nie chcę nic zrobić w kraju dobrego, ja chcę zrobić coś dobrego w Wielkopolsce, w Poznaniu. Chociaż tam się dobrze dzieje, mam wrażenie. Tam się dobrze dzieje, ale może to z daleka widać inaczej. To tyle 6 minut gadania. Larum grają panie prezydencie. Ktoś w sejmie może mieć stosunek. Przecież wiecie dobrze, że nie mogę. To jest mój interes. Tamten był obszerniejszy, a mój był krótszy. Czasami małe jest piękne. Nie tak jest jak już wejdzie trzech posłów, to jest bardzo przyjemne. Nie miałaby kłopoty, to sobie zrobił. Otóż nie wyjdę. Aż do śmierci, albo do spełnienia. No, się walała wszystkich. Panie Bronku, państwo, no nie ta Nie, no nie wygłupiajmy się. No i przerznego. Tak nie, nie. mówiłem a nie mówiliśmy. Proszę Państwa, w dzisiejszym podcaście chciałem, żeby to było inaczej, bardziej zgryźliwie wobec naszego kochanego rządu, wobec e, panującego, miłosiernego e, ojca redemptorystem. Chciałbym, żeby to było po prostu taki pastisz na nasz rząd i rządzących, ale wyszło jak wyszło, jestem zadowolony. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny podcast, kolejny podcast o Irlandii. Będzie w nim o wizycie naszego miłosiernego, miłościwego prezydenta w Irlandii i o tym, co się działo. Będzie też dla Państwa specjalnie, sięgam właśnie, nachylam się, coś takiego, co przygotowaliśmy ostatnio w pracy, czyli polscy, Migranci pracujący w Irlandii. Mamy taki duży raport, który przygotowaliśmy w pracy, w 50 stron. Dużo fajnych tekstów, dużo fajnych statystycznych danych. To będzie wszystko w podcaście następnym. I zapraszamy na podcast, który był w zeszłym roku podcast bodajże 18. Bardzo proszę posłuchać, co z arkiem wywijaliśmy rok temu. I kończąc, kończąc, zapraszam na tekst, który Jan Nowicki kiedyś napisał pod tytułem Spieprzajcie dziady. Który przeczyta dla nas zaprzyjaźniony podcaster. To tyle, proszę Państwa, w podcaście 67. Zapraszamy do komentowania i więcej dla Państwa wiadomości irlandzkich będzie w następnym, 68. podcaście. Będzie także nowość, kącik słuchacza, specjalnie, specjalnie dla Państwa po bardzo, bardzo dużym oddźwięku po podcaście. 66, a w zasadzie po reportażu, który ukazał się w radiu. Zapraszamy za tydzień. Za uwagę dziękuję jedynie słuszny podcaster Filip Dawidziński. To tyle. Zapraszam na tekst. Jan Nowicki Spieprzajcie dziadę. Nie o Krakowi, nie o Wiśle, ale o politykach będzie. Czy wy zatraciliście tak dalece instynkt samozachowawczy, że już nie słyszycie, nie widzicie, nie czujecie, jak bardzo mamy was dość? Wszystkich, tych z lewa, prawa, centrum i rogatek, że gardzimy waszą interpretacją prawa i sprawiedliwości, że śmiejemy się z waszych prób samoobrony, że wasza liga przypomina piłkarską, a obywatel woli bardziej stać twardo na ziemi niż trzymać się chibotliwej krawędzi platformy bez kół. Na kardynale Stanisławie Dziwiszu spoczywa obowiązek umiarkowany w tornie reprymendy pod waszym adresem. Ale my, zwyczajni grzesznicy, którzy kiedyś będą smażyć się w piekle, mamy przynajmniej tę satysfakcję, że wzorem prezydenta Rzeczypospolitej możemy twardo wachnąć wam w oczy. Spieprzajcie, dziady! My chcemy żyć i pracować w spokojnym domu. Dla siebie i naszych rodzin. Nie możemy od rana do wieczora patrzeć na twarze, które brzydną proporcjonalnie do powiększającej się spetoty ich wystąpień, decyzji, obłudy i zwykłych przestępstw. Jak długo jeszcze każecie nam wami pogardzać? Ile usłyszymy od was jeszcze oświadczeń, które nawzajem się wykluczają? Jakim prawem taki Andrzej Leper może cenić ludzi szanujących prawo, skoro on sam i jego wasale tak często się z nimi rozmijają? Ze zwykłego słowa przepraszam, które dla dobrze wychowanego człowieka tyle znaczy co oddech. Zrobiliście jakiś poważny oręż. Odkupienie win, hasło, sentencje, wyroku. Co obok symbolicznej kwoty wpłacanej na zbożny cel musi się ukazać w gazetach. Śmieszni jesteście chłopaki. Peryferyjni, prowincjonalni, zepsuci do szpiku kości. Prosimy, wydajcie sobie za własne pieniądze gazetę. Tylko i wyłącznie dla siebie. W niej możecie się upluwać do woli. Popisywać rzekomą bezkompromisowością i talentami wizjonerskimi na rzecz Rzeczypospolitej. Od pierwszej do dziesiątej. Niech wasze medialne tuby kosztują naród majątek. Nieważne, opłaci się. Ale wara od naszych oczu, uszu i nosu. Naszymi gwiazdami niech będą. Omijający ryzyka Bóg, artyści, zwyczajni ludzie, zwierzęta, schody i zachody słońca, wody, ziemia, praca, pory roku. Ale nie wy. Nie wy na Chrystusa. Nie wwoźcie się w opancerzonych samochodach i niech tylu byków w czarnych garniturach was nie osłania. My naprawdę nie chcemy was zabić. Nie zasługujecie nawet na to, aby być celem uświęcającym środki. Żyjcie sobie spokojnie w enklawie żałosnych złudzeń, ale błagamy na własny koszt. Skądcie raz na zawsze z przepraszam i nie zawracajcie nam także dupy tym, kto komu podał rękę, a kto komu nie. Zachowujecie się jak dzieci w piaskownicy, obrażacie naszą inteligencję, nudzicie nas, żenujecie, przerażacie, ale fakt, że was wybraliśmy, jest tylko jeszcze jednym powodem do ogólnego wstydu. Okazuje się bowiem, że jesteśmy żałosnym społeczeństwem. Nie narodem, ale właśnie społeczeństwem. Brzydkim, nierozsądnym, rządzonym przez jeszcze brzydszych, i nieprzewidywalnych. Dzisiaj, gdy dżentelmena zaatakował prowincjonalny fryzjer, nie można już powiedzieć... Polegaj na mnie jak na Zawiszy. Stało się tak, że nawet nie pociesza nasz mądra fraza Stanisława Jerzego leca. Wszystko przemija, nawet najdłuższa mija. Dążąc do osiągnięcia celów opluliście dziady wielu zasłużonych dla Polski, zacnych Polaków, żyjących nieżyjących. Myślę, że nie cofnęlibyście się nawet przed podważaniem autorytetu najwyższego. Jedyne, co was powstrzymuje, to polityczne wychowanie i moherowy lęk przed zemstą elektoratu. Jestem wolny. Żyję w wolnym i demokratycznym kraju. Mam prawo, które wy sami przemieniliście w obowiązek krzyknąć. Dla mnie już nie istniejecie. Cześć, czas na pierwszy. Tutaj, w Cześć, hmm. Tutaj Darek z z podcastu Kalkana. Witam wszystkich. Doda jest tutaj z nami, od nas pobłogosławić. Jak Marka Teresa z Talkuty. To Wygrasz się z wniosek. Teraz już od wszystkich e, w w Ale, jeżeli przegrasz, to zostaje się do wniosek. No, panie, panie będzie się starał na bieżąco odpowiedzieć na czacie, a Pani już będzie się włączał do czatu, jak tylko I nie to To mój 12 do 19, -19 marca bieżącego roku gościliśmy w naszym liceum Cześć na Jest trochę inaczej, trochę prywatnie. Właśnie robię kawę. Kawa się już gotowała. To podkaz na kawę. Z strony gadają do was. bardzo. Kocowisko dekadencji. Przypominam, dzisiaj audycja... Ale co? Nie się He's a great guy for that reason because he very open and he wants to.